Nie sprzymierzać się z resztą. Nie można sprzymierzać się z naszymi tokami myślowymi, które były kiedyś. Nie można sprzymierzać się z systemem, który został w nas wpompowany przez lata. Nie można. Nie można. Uczymy tego ludzi jak cielęcia na miedzy Mówi, zostaw stary. Nie bój się tego, że inni ludzie będą korygować Twoje zachowania. Nie bój się tego, czego się boić. Ja szukam korekt w życiu. Ja szukam na przykład, ja nie szukam, bo korekty przynoszą sukces do mojego życia. One przynoszą sukces, bo ja się dowiaduję, ja się dowiaduję jakie są zakusy na mnie. Ja w Duchu Świętym rozglądam się za cichymi wędrowcami, którzy przychodzą do mojego życia. Cisi wędrowcy. Przychodzą niepostrzeżeni. Rozumiesz? W podartych ubraniach mówią, wcale nie jesteśmy tocy groźni. O, my nie jesteśmy groźni. Przyjmij nas do siebie, Arturze. Pobądźmy razem. Zróbmy coś razem. Rozumiesz? Pierwsze ruchy ekumeniczne, zobaczcie. Ruchy kubeliczne. Zróbmy coś razem. Nie, nie zrobimy czegoś razem, dlatego że nie myślimy w tą samą stronę. Przecież oni ich nie zapytali, tych wędrowców, w kogo wy wierzycie. Wiecie, to w ogóle nie było takiego pytania. Od razu uływnęli ten cały klimat. No Zapraszamy was, zapraszamy tutaj. Grylik tutaj, tutaj, ten proszę bardzo. Im nas więcej tym lepiej. W kupie cieplej zapraszamy, zapraszamy. No jakie zapraszamy? W samym czasie istniała mentalność, żeby zbierać ludzi do swoich plemion. Wiecie o co chodzi? Ja rozumiem, czym oni się kierowali, ci religii. Będzie nas więcej, będziemy silniejsi, prawda? Ale wiecie, jak sobie wspominam film pod tytułem 300, jak tam przy taki garbaty człowiek, który chciał być wojownikiem. Tak? Podszedł do Leonidasa, podszedł do przywódcy i mówi tak. Chcę walczyć u Twojego Boku. Leonidas spojrzał na niego z miłością. Patrzą na niego mówi. Weź miecz i weź tańczę. Ochron. Sięga tutaj Lewusowi do do, Mówi ochron. Bo każdy wojownik mówi, musi ochronić partnera z jego prawej czy tam lewej strony. Tak? Jak chcesz kogokolwiek chronić? Możemy cię tutaj zatrzymać, ale będziesz zbierał trupy. Pasuje ci zbierać trupy. Nie nie. Chciałem być apostolą. A postoje nie się Nie chcę zdobywać Nie możesz być apostolą. Nie badajesz. Wiesz, co zrobił? Zobacz, jak ich kocham. Od razu poszedł do konkurencji. Od razu do konkurencji poszedł. Miłość pierwszy pierwszej ligi. Jak masz na te miłosne ruchy, rozumiesz, to mnie w żołądku ściska. Wiecie co? On nigdy nie chciał być w grupie 300. Wiecie co on chciał zrobić? Zrealizować, jakby zatkać swoje deficyty. Chciał być gdzieś, gdzie go doceniam. Chciał być gdzieś, gdzie go poklepią po jego karbie. Wiesz co chodzi? Kiedy ludzie przychodzą do nas i mówią, chcemy być z wami. Ja mówię, dobrze, najpierw daje się uzdrowić. Uzdrowię cię, wyprowadzę cię w miejsce zwycięstwa, będziemy szli i będziemy pasujecie ale ja bym chciał, żebyśmy tak wspólnie, trochę mojego, trochę twojego, niemożliwe, bo twoje mnie zabije. Ja mam bardzo duży istnictw samozachowawczy. Bardzo duży istnictw samozachowawczy. Ja nie dam sobie podać krótki. Nie dam sobie wstrzyknąć zastrzyku. Dlaczego? Bo to mnie zabije. I tam akurat dla mnie to będzie zysk. Tak. Bo ja sobie pójdę do ojca i będę miał wywalony ten cały interes, który ja nie będę pamiętał ale ja mam przed sobą zadanie. Ty masz przed sobą zadanie. Coś Ci powiem. Resztka nie tylko może zabić Ciebie, ale może doprowadzić, że przez to, że Ciebie nie będzie, tak? Mnóstwo ludzi nie sięgnie nieba. Jest odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność. I dotyczy, że, resztka, że, zresztką, że resztką może nas unieszczęśliwić. To jeszcze doprowadzi do tego, że mnóstwo ludzi nie sięgnie nieba. Jest odpowiedzialność. Ludzie. Nam nie wolno zostawać w tym, co stare. My musimy to porzucić. Mamy do tego moc, mamy do tego siłę, mamy do tego możliwości. Absolutnie mamy moc, siłę i możliwości. Naprawdę można odrzucić to, co fałszywe, a żyć tym, co prawdziwe. Ja wolę jednego przyjaciela, jednego przyjaciela, który jest przyjacielem moim, który, który, jest, który jest moim przyjacielem. Ostatnio... Od, od, przyjaciół, słyszałem jedno, rzecz, to jest z nich. Powiedział do mnie tak. Pamiętaj o jednym. Cokolwiek będzie się działo. Tak? Możesz liczyć na mnie i na mój dom. Nie wycofałem się. Nie my. Nie my. Rozumiem ja widziałem, że w tym, była, w tym był bardzo silny potencjał prawdy. I to nie jest lojalność wobec człowieka. Nie, a to jest lojalny wobec namaszczenia. Bo ten człowiek zobaczył namaszczenia. I on jest pierwszym, który powtarza to, co Michał. Michał się powiedział tutaj ważną rzecz: że nikt nie może być naszym Boga. Ale on mówił, on mówiąc do mnie, rozumiesz? Mówił do Boga we mnie. On mówiąc do mnie, mówiąc do mnie, on mówił do Boga we mnie. On wiedział, że ja nie potrzebuję deklaracji lojalności w ogóle. Jestem wolny od tego. Ale on mówił do Boga we mnie. I to było bardzo silne. To było bardzo silne. Więcej posłuchaj. Kiedy on to powiedział, to ja usłyszałem Boga. Bóg powiedział do mnie Ja nigdy się nie wycofam Nigdy Zawsze możesz mnie liczyć. Zawsze Ja w swoim życiu tempie, resztkę Jak zło najgorsze Tempie to Płacę koszta Ale to jest warte przyjaciela To jest warte jak będziesz sobie studiował księgę Jozuego, To zobacz co tam jest Jozue ich zapewnia o tym Co Bóg dla nich zrobił Jozue ich mówi o niebezpieczeństwach Jozue ich informuje o skutkach Jozue ich zachęca Do trwania w prawdzie i korzystania z mocy tak? To jest to, co mówi do nas dzisiaj Bóg Słowo Jozue Jest czytane Jako Jeszua Jeszła Jeszła, Mówi do Ciebie Z tej Księgi Jeszła. Twój Bóg Mówi do Ciebie z Księgi Józuego Postój do Ciebie podejmij decyzję, że odejdziesz od resztki. Nie będziesz szedł kompromisu. kompromisy. Jeżeli jesteś dzisiaj w różnych koniunkcjach kompromisu. Zacznij krok po kroku wychodzić, wychodzić, wychodzić, wychodzić, wychodzić, Ok? Bóg będzie z tobą, Bóg Cię będzie prowadził. On będzie wylewał błogosławieństwo na każdą dziedzinę. Każda strata Twoja, tak? przyniesie ci zapłatę. Niekoniecznie w tej samej formule. Niekoniecznie grosz za grosz. Niekoniecznie pocałunek za pocałunek. Niekoniecznie w tym, bo to tak nie jest. Ale powiem ci, że zawsze zapłata będzie większa, zapłata będzie większa niż to, co porzuciłeś. To, co porzuciłeś, będzie miało zawsze mniejszą wartość, niż to, co później zyskałeś. Rozumiecie? Znaczy no jak się coś dzierży w ręku i się jest do tego przyzwyczajony, przez wiele lat, mówię Och, jak to po przecież nie będę tego miał, moja renta. Renta. Kocham Cię. Ludzie się modlą do renty. I do kalectwa. I do kalectwa. Podejmują decyzję na przykład, że nie że nie, przecież ja nie mogę być już drówiowy, bo jak się spędzę w to zostaną to jest normalna mentalność w Kościele w Polsce. Nie słyszeliście o bałwaniu imieniu renta? Jego zwierzchnikiem jest taka terytorialna zwierzchność nazywa się ZUS. Terytorialna zwierzchność ZUS. Wieko. My mamy mnóstwo takich historii. Okay? Ludzie nie, nie są uzdrawiani, bo nie chcą stracić renty. to Ja nie wiem, czy to jest w jakimś innym kraju, bo, ale w Polsce to jest normalna historia. To jest w tym kraju. <grym> Zobacz. Wiecie, że kupę znajomych już potraciłem przez to, co ja powiedziałem teraz. Kupę przyjaciół, tak zwanych. Bo różni przywódcy w kościele, na przykład w Polsce, mają renty. <śmiech> Rozumiesz, o czym ja mówię? I kiedy takie coś mówisz, to on się wpienia. Ale wiesz, co się wpienia? Resztka się wpienia. Reszka się wpienia. Reszka. Często Częstochowie w kościele jest taka kobieta, która złożyła kiedyś świadectwo i mówi do mnie tak: pastorze. Modliłam się przed komisją, gdzie mieli mi przesłużyć rentę, żeby mi przesłużyli renty. Modliłam się tak, Panie, proszę Cię w imieniu Jezusa, daj tych tam, co tam będą, żeby oni mi te renty przesłużyli. Ja mówię do niej, co się stało? Ona mówi, zostałam uzdrowiona i dostałam pracę. Dobrze. źle się modliłam, z tego mówię. nie chcę z pracę. Powiedz lepiej być zdrowym mieć pracę, czy mieć rentę. A -ren, rentę, no rentę, od razu mi się ten kamarek, który przypomina dziewnie, ani mru proszę cię wiem, siedzi król i ten przychodzi, taki, wiesz co, smoka zabił. Bądź lepszy, no, bo źle przeciwał. Bo kto zabije smoka, dostanie rękę królewny. On przeczytał, kto zabije smoka, dostanie rentę królewny. I on zabił smoka, żeby rentę dostać. <śmienny> Typowy polski klimat. Wielokrotnie. Życie za rentę. To się nazywa przymierze z resztką. Rozumiecie, przyjaciele? Przymierze z resztką. To ma wielowymiarowość. Wielowymiarowość. Wielowymiarowość. Nie zostawię tego, bo jak to zostawię, to przecież ja w ogóle już nic nie zyskam. Tak? Mąż Cię leje, proszę Ciebie, bezbożnik Cię leje, a Ty go nie zostawisz, nie zostawisz męża, bo no, nie, nie będę miała męża, to co ja będę miała? Śniadu pod oczami nie będziesz miała. Powolisz <śmiech> mieć męża, proszę Ciebie i balkony pod oczami? No męża z balkonami? Rozumiesz? Mąż, proszę Ciebie, w pakiecie balkony pod oczami. Zostaw chama. Bóg ma na Ciebie męża nieba. Na co Ci takie coś? Po co Ci to? Po co Ci ten rycerz? Co Cię wali w oko, jak sobie piję dwa prowali w weekend? Rycerze! Polski rycerze Ja byłem takim rycerzem kiedyś, człowieku Byłem rycerzem, wiecie Żony piły Rycerz Człowiek Rycerze Ale nie, przecież nie będę miał męża, to dobrze, że nie będziesz działał Brak męża jest związany z tym, że na pewno nie będziesz musiał na ręce. Bo taki mąż, rozumiesz, to współpracuje, proszę cię, ściśle z Zusem. Z duchem, z duchem Zusu współpracuje. Bo chcecie na rękę wysłać. Chcecie załatwić. Rozumiecie? Załatwić chce. Marię, by się chce. Marta, chciałeś mnie zabić. <śmiech> Ludzie, nie wchodźmy w przymierze z resztką. Nie żyjmy na śmietnikach tego świata. te koła tak na prezentach Nie będę chodził po śmietnikach tego świata. Nie żyjmy. Nawet z tą ekskluzywną resztką. Ale ta, ta ekskluzywna reszka może być tak piękna, taka sympatyczna, pokryta srebrnym i złotem. Może nie mieć wymiarów dziadostwa, o którym mówię. Może mieć na imię splendor, ludzka chwała, rozumiesz? szacunek, honor, ambicja, władza. władza, tudzież podobne zarazy z piekła rodem. Może mieć taki wizerunek, wizerunek taki, no ja przecież ja nie, no ja to absolutnie to nie mogę stracić. Dlaczego nie będziesz twarzy? Czemu twoja twarz jest dla ciebie tak ważna? Przecież myśl o swojej twarzy, żeby ją zachować, tracisz orientację. Wiecie co się dzieje, jak kaszka traci orientację? Norkuje tyłkiem. Zaczyna być problem. To nie tak przecież. Proszę cię, spójrz na te rzeczy w ten sposób. Mówimy o Przebudzenie poniosą ludzie, którzy nie zawierają przymierza z resztą. Ci poniosą przebudzenie. Ci poniosą przebudzenie. Ci, poniosą... ci którzy się dadzą uzdrowić. A oni poniosą przebudzenie. Ci, którzy się dadzą uzdrowić. Rozumiecie? Którzy dadzą ci wyprowadzić z tego miejsca oszustwa. Zachowania ludów Kanaanu przy życiu. Nie zachowuj ludów Kanaanu przy życiu. Nie wchodź w różnego rodzaju układy wewnętrzne i zewnętrzne. Nie wchodź w układy ekumeniczne. Nie wchodź w układy, proszę ciebie, e, e, humanistyczne, nie wchodź w te układy. Przestań, przestań. Nie babraj się w tym wszystkim, zaryzykuj, no zaryzykuj. Tak, zapłacisz trochę, trochę samotności, jest taką walutę, troszkę samotności, tak? Troszkę, troszkę odrzucenia przez społeczeństwo, troszkę braku podziwu, tak? Dasz radę, kurczę, stać się na to, masz bogatego ojca, okej? Okay? Masz bogatego Ojca, dasz radę, zapłać, zapłać, zapłać, zapłać, co Ci zależy? To nieba i tak idziesz, aleluja. idziesz i tak do nieba. Wiesz o to chodzi? Nic Cię nie wyrwie z ręki Ojca. To zrób jeszcze jeden numer taki bandycki, proszę Ciebie, i zerwi przymierze z resztku. Tak? I niech Dyaweł się martwi, niech on się martwi, niech się Kanadajczycy martwią, proszę Ciebie, a my do boju i wchodzimy, wjeżdżamy w miasta, we wsie, tniemy do nogi, zbieramy łupy, idziemy zakładać swoje interesy, tak postępuje Izraelita w duchu. Tak postępuje. Ktoś mówi, ale a czy to miłość? To to właśnie miłość jest. W ogóle to jest miłość, wiecie? To, to jest miłość. Bycie posłusznym Bogu to jest miłość. W mojej Biblii w Ewangelii Jana jest napisane jak tak? Jeżeli mnie kochacie przestrzegać, będziecie moich czykani Napisane? Czyli jakim dowodem na miłość jest co? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. To jest dowód na miłość do Boga. Kocham cię, Panie, kocham cię, kocham cię! Bo mówi, ale moje zdrowie, do to cię prosiłem. Kocham cię! A możesz tak nie krzyżeć głodnie, żeby nie kochać, bo chciałem Ci powiedzieć, co Kocham cię, kocham cię! Człowieku, nie wiańskie disko Zagłusza? Proszę ciebie to co ważne. Zagłusza, zagłusza, zagłusza, zagłusza, zagłusza, zagłusza, zagłusza. zagłusza do tego się potem dorabia doktrynę, i do tego się dorabia filozofię, i do tego się dorabia jakiś tok myślowy. I się mówi, to tak jest. Nie, to tak nie jest. To tak nie jest. I jest, tak, jest warownia, bo warownia właśnie w ten sposób powstaje. W ten sposób powstaje warownia. Przyjaciele, moja wielka prośba, Żebyście wzięli te rzeczy na warsztat. Żebyście wzięli te rzeczy na warsztat. Wstańmy, proszę. Drogi Ojcze, przynosimy Ci te wszystkie prawa, o których mówiliśmy dzisiaj. Ojcze, bierzemy autorytet nad wszelką formą diabelskiej resztki, w naszej duszy, w ciele i w środowisku, które nas otacza. Duchu Święty, Ty powołałeś nas jak niegdyś Izrael, abyśmy zdobywali przestrzenie, które dałeś nam na podstawie usynowienia. Ty powiedziałeś, że do nas należy niebo i ziemia i to, Twoje wypełnia, bo jesteśmy synami i córkami Duchu żywego Boga, Ty wypełniłeś nas swoją wodzą, swoją mądrością, prawdą i umiejętnością wszelkiego rodzaju. O Ty, wielki Boże, dałeś nam łaskę i pokazałeś, że nie musimy się starać. Uczyniłeś nas nowymi stworzeniami, dałeś proroczy ogląd i dałeś swoje możliwości. Duchu żywego Boga, my teraz bierzemy autorytet nad każdą formą resztki i przeklinamy to w imieniu Jezusa. My przeklinamy każdą demoniczną siłę, stojącą za narodami Kanaanu, które do tej pory, po, w ten sposób, że się pod dzisiejsze toki myślowe systemy tego świata, pląprują Kościół. My to przeklinamy w imieniu Jezusa, wraz i wokół nas. w wdros każdej siły, która stała za anakitami, amalekitami i wszelką inną siłą w Kanaranie. My to rozbijamy przez moc imienia Jezusa. Przez, powiem, przez potężną krew Jezusa. Przez Jego tron, przez Jego władzę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, jesteśmy ludźmi nieba. Jesteśmy Izraelem Twoim. Ojcze, w imieniu Jezusa. My nie będziemy sobie pozwalanym na to, aby w jakikolwiek sposób być wstrzymywanymi. Nie dam mi się oszukać, Święty. Jesteśmy tymi, którzy są prowadzeni w Twojej potężnej mądrości i mocy. W imieniu Jezusa mówimy teraz do Was demoniczne siły resztki. Usuńcie się teraz, rozkazujemy Wam milczeć, rozbrojamy Was, potwarzamy, związujemy, zabroniamy mówić i wyrzucamy przez moc imienia Jezusa, przez Jego krew, przez Jego śmierć i wstanie stanie, duchu żywego Boga. Ty jesteś wielkim i potężnym Bogiem prawdy. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Naucz nas poruszać się w tym wszystkim. Naucz nas rozumieć te rzeczy. Naucz nas Duchu Święty. Pokaż nam, w jaki sposób trzeba postępować. Uciel potrzebnych rzeczy. Duchu żywego Boga. I my teraz bierzemy odpowiedzialność za każdą formę warowni, którą znajdziemy w sobie i wokół siebie. W imieniu Jezusa. I my będziemy teraz... Podtrzymać pod, pod, to, będziemy to podbijać w niewolę, będziemy to plądrować i niszczyć, a potem będziemy budować na tym miejscu rzeczy, które Ty nam wskazujesz. Duchu święty, nie zatrzyma się nasza ręka, nie zatrzyma się nasza ręka, jak za do złego, nie zatrzyma się nasza ręka, nie zatrzyma się nasza ręka, nie zatrzyma się nasza ręka, bo to jest wielki porze, nie zatrzyma się nasza ręka, tak jak nie jest Eztrasza i Nechemiasza, gdzie w jednej ręce mieli miecz, a w drugiej im budowali ból Duchu żywego Boga, Ty jesteś wielkim parem prowadzenia. Ty jesteś tym, który prowadzi nas. Ty jesteś tym, który prowadzi. Niech Twoje aniołowie nas otaczają. Niech Twoje słowo nas wzmacnia. Niech Twoje objawienia nas przenikają. Niech Twoje dary się manifestują. Niech owoc naszego odrodzonego Ducha zajmuje miejsce, w którym były warownie, które były niezagospodarowane. Bóg Święty, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, po prostu Bóg dziękuj, dziękuj za to, że wziąłeś z wiarę. Hoka rama ha ba se ke ne ma la se, o la mara si da mara haka pomyśl do i Po prostu teraz uwielbaj Go i dziękuję mu. halleluja, halleluja. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. la Będziemy świat, ja i Jezus, Jezus i ja, ja i Jezus to będziemy świat, ja i Jezus, Jezus i ja. My wszyscy, my wszyscy, my wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy, my wszyscy, my wszyscy. Let's go. może otworzyć. On jest bezpieczny i ja jestem bezpieczny w nim. Powiedz, jestem bezpieczny w nim. Jestem bezpieczny w Chrystusie. Hallelujah, hallelujah, Haleluja. Powiedzmy razem. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. i Za kolejny tydzień. W tym tygodniu, Ojcze, będziemy zwyciężali w Twoim imieniu. A nawet Jeżeli. Coś się nie uda i przegramy walkę, to już teraz odgłaszamy, że wojna jest wygrana, że szatan jest deptany pod Twoimi stopami, bo Ty, Jezu, jesteś moim Panem i Królem. Amen. Amen. Siądźcie, kochani.